Podcast Real Karta Polaka, odcinek 23. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Od kilku miesięcy razem z Igorem prowadzimy dla was ten podcast. Ostatnio były małe problemy techniczne, jeśli słuchacie przez iTunes albo Android, to mogły być problemy. Nie można było słuchać ostatnich odcinków. Mam nadzieję, że już wszystko wróciło do dorby i wszystko działa. Jeśli nie, jeśli nie możecie słuchać, to proszę wejdźcie na stronę realkartapolaka.com i tam odnajdziecie wszystkie podcasty. Choć wydaje mi się, że już wszystko powinno działać tak jak Trzeba. Kochani, zaczyna się wiosna, i mam nadzieję, że macie dużo energii i chęci do działania, chociaż różnie to bywa. Czasami zima tak nas wymęczy, że cała motywacja gdzieś znika. Gdy mamy motywację, wtedy czujemy się nie do zatrzymania. Wydaje nam się, że możemy zrobić prawie wszystko. Zaczynamy coś i czasami po pewnym czasie Nasza motywacja powoli znika Niestety czasami akceptujemy ten spadek motywacji I po prostu używamy tego jako wymówki do przestania działania Gdyby tak było, że dojście do celu jest zawsze łatwe To wszyscy ludzie na świecie Mieliby to, czego chcą Ale niestety tak nie jest Najczęściej zaangażowanie i motywacja Idą ze sobą w parze Ale czasami na początku jesteśmy zmotywowani do działania Pierwszego dnia robimy to, co trzeba Z pełnym zaangażowaniem Po kilku tygodniach jednak nasze zaangażowanie spada Henry Ford powiedział kiedyś, niezależnie od tego, czy myślisz, że możesz, czy myślisz, że nie możesz, masz rację. Zaangażowanie to twój wybór, który podejmujesz. To od ciebie zależy, czy będziesz czuł, że spełnisz swoje marzenia, czy nie. Zaangażowanie sprawia, że decyzje, które podejmujesz teraz, są trwałe Nawet jeśli chcesz zrobić sobie małą przerwę Czujesz się przemęczony To zaangażowanie Pchacie do przodu Ale co zrobić, gdy czujesz, że motywacja minęła? Czasami trzeba wrócić do przeszłości I pomyśleć Co działo się wcześniej? Co cię motywowało do działania? Jak wtedy się czułeś? Dobrze by było wrócić do tego stanu umysłu. To, że możesz kontrolować swoje emocje, że potrafisz to robić, to jest właśnie klucz do sukcesu. Dobrze jest wiedzieć, co wyzwala w tobie motywację, co pchacie do działania i jak później osiągnąć ten stan umysłu, jak wrócić. Mentalnie do tego momentu Pamiętasz, jak czułeś się, gdy byłeś pełen energii? Pamiętasz ten stan? Spróbuj do niego wrócić Większość ludzi Adoptuje się do swojego otoczenia Jesteśmy tacy jak ludzie, którzy są wokoło nas Pomyśl o ludziach na siłowni O ludziach, którzy codziennie chodzą na siłownię Oni ćwiczą bo ich działanie i otoczenie, to gdzie są, daje im taką możliwość, możliwość zmiany samych siebie. I pomyśl, te, pomyśl teraz o sobie, jeśli jesteś w otoczeniu bez presji, bez możliwości, to bardzo wpływa na twoją motywację, prawda? Nie chce ci się. Popatrz na swoich przyjaciół, czy oni mają silną motywację? Jakie mają sukcesy? Twoje otoczenie jest jak czarna dziura, która cię wciąga. To może być bardzo pozytywne, ale może być też wręcz przeciwnie, jeśli otacza cię toksyczne otoczenie, toksyczni ludzie. Jeśli chcesz utrzymać swoją motywację, powinieneś pamiętać, o kilku sprawach Po pierwsze Najważniejszy jest cel Musimy znać Nasz cel, musimy wiedzieć Dokąd zmierzamy, dokąd idziemy Dobrze jest Też podzielić Nasz duży cel na mniejsze części Jeśli chcesz zjeść jabłko To nie połykasz go W całości, prawda? Najpierw robisz jeden kęs Potem następny i tak dalej Skoncentruj się Właśnie na kolejnych kęsach, na kolejnych krokach I druga sprawa Pomyśl dlaczego chcesz osiągnąć swój cel Pracowanie bez wyraźnego powodu Najczęściej jest przyczyną utraty motywacji Pomyśl czasami Niektóre prace są bardzo nudne Ale musisz je wykonać, żeby osiągnąć cel jeśli będziesz pamiętać dlaczego dlaczego to jest ważne Wtedy powróci motywacja Nawet robienie nudnych rzeczy yy, Przezwyciężysz to Dasz radę Jeśli będziesz miał motywację Jeśli będziesz pamiętać dlaczego chcesz osiągnąć swój cel I trzecia sprawa Pozytywna motywacja jest lepsza od negatywnej Czasami myślimy, że kara jest dobrą motywacją, ale nie. Przeprowadzono mnóstwo badań i są dowody na to, że nagroda jest o wiele lepszą motywacją niż kara. Dlatego jeśli pokonasz pie pierwszy krok, drugi krok, za każdym razem możesz nagrodzić się w jakiś sposób. Pamiętaj o tym. Nagrody bardziej motywują niż kary. I w końcu pamiętaj o tym, że interesujące, kreatywne zadania są chętniej wykonywane. Chętniej wykonujemy coś, co jest kreatywne. Pamiętasz, gdy byłeś w szkole i nauczyciel mówił, że teraz będziecie, nie wiem, wypełniać tabelę w zeszycie. To nie było zbyt emocjonujące, albo wypełniać ćwiczenia w podręczniku. Ale gdy mówił, że zaraz będziemy robić ciekawy eksperyment Wtedy wszyscy chętnie brali w tym udział Wszyscy angażowali się Zawsze angażujemy się o wiele łatwiej w rzeczy ciekawe, interesujące Niż w sprawy nudne, mało kreatywne Kochani, na tym zakończę dzisiejsze przemyślenia na temat motywacji i działania Wiem że czasami jest trudno utrzymać motywację i pełne zaangażowanie każdego dnia. Czasami jest trudno, czasami jest ciężko. Gdyby tak nie było, to wszyscy dochodziliby do celu bez problemu. Dlatego przygotowuję dla Was te podcasty, żeby podtrzymywać w was motywację, żeby motywować was, żebyście angażowali się w naukę języka polskiego, bo to daje rezultaty. Yy, mamy już wiele dowodów na to, że jeśli mówicie dobrze po polsku, to nag yy, nagrodą za to jest rozmowa z konsulem i ta rozmowa przebiega bardzo, bardzo gładko i bez problemu. I tego Wam życzę. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do usłyszenia następnym razem. pa. pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.